Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem. Tak Święty Franciszek usłyszał od samego Boga, aby pozdrawiał innych. Takie mamy słowa w testamencie, który zostawił po sobie. Te życzenia pokoju no nie są tylko takim wyrazem, jakiejś takiej można powiedzieć uczuciowości, żeby ktoś się dobrze poczuł. Chociaż też chcemy, żebyśmy się tutaj dobrze czuli, bo Bóg pragnie naszego dobrego samopoczucia ale czasami dochodzimy do tego pokoju no, taką drogą wspinania się, drogą także jakiegoś zmagania. I na świętego Franciszka chciałbym, żebyśmy też tak spojrzeli, bo ta pierwsza katecheza dotyczyć będzie ściśle jego, że on tego pokoju w swoim życiu szukał. Szukał go w różnych miejscach, szukał go w swoim własnym sercu. Szukał go na zewnątrz, w jakichś pewnych formach życia, to, że chciał być kimś też bogatym. Ale ostatecznie, tak jak może święty Augustyn powie, czy powiedział to jest taka sentencja z nieraz przypominana no, niespokojne serce jest nasze, dopóki nie spocznie w Bogu. I ten spoczynek w Bogu święty Franciszek znalazł. Znalazł w jego własnej właśnie drodze spojrzenia na Chrystusa, na krzyż może zacznijmy od tego spojrzenia tutaj w tej kaplicy właśnie na krzyż. Spójrzmy po środku. Ja teraz akurat patrzę w tę stronę, żeby mikrofon jakoś słyszeć. Ale to właśnie Chrystus jest w centrum życia świętego Franciszka i też tak jest tutaj w kaplicy pokazane, że On jest patrzonym w Niego. I tak jak Adam, brat Adam mówił no właśnie chodzi o to, żebyśmy patrzyli Jego oczami, albo spróbowali spojrzeć tak, jak patrzy święty Franciszek, w takim, takiej prostocie, w takiej też ubóstwie, w zostawieniu właśnie tego wszystkiego, co może nie jest złe, ale może nie na ten czas. I to jest ten dzień właśnie skupienia się na Jezusie. Więc dołączam się do tej zachęty do patrzenia oczami Franciszka, u góry możemy też spojrzeć mamy dwa takie hasła duże tu, tu u góry nad ołtarzem które są właściwie dwoma takimi fundamentalnymi cychami, czy takimi franciszkańskimi hasłami pierwsze Panie, co chcesz, abym czynił czyli pragnienie pełnienia woli Bożej Franciszka to pytanie, które On Bogu zadaje w pewnym momencie i odpowiedź Chrystusa Franciszku idź i odbuduj mój Kościół od czego chciałbym zacząć oprócz tego właśnie spojrzenia tutaj, co nam podaje tutaj ta kaplica, że nam ułatwia spojrzenie na Chrystusa na świętego Franciszka to może w takim oparciu się o świętej pamięci papieża Benedykta XVI, który katechezę o św. Franciszku taką powiedział w Rzymie na audiencji generalnej w 2010 roku, który jest takim można powiedzieć troszeczkę streszczeniem, bo to w jednej katechezie papież Benedykt zawarł właściwie i życie Franciszka, i jego duchowość, i jego wpływ na katechezę. Więc ja się posłużę w dużej mierze właśnie jego taką interpretacją, spojrzeniem a dla bardziej wnikliwych można sobie też tą katechezę znaleźć i samemu sprawdzić, czy to, co ja mówię, to jest bardzo podobne, czy jakoś nie dodaje zbyt wiele. Od czego zaczniemy? Od Oczywiście jego narodzenia. Słońce tam wzeszło człowieczego rodu. Tymi słowami boskiej komedii Największy poeta włoski Dante Alighieri, który którego znamy właśnie może właśnie z boskiej komedii pokazuje jako tego, który no daje pewne światło dla człowieczego rodu. Jak zobaczymy, wpływ św. Franciszka później na cały Kościół, ale też na świat będzie wielki. Kim on był gdzie się urodził, no to jest Asyż, Włochy około roku 1181 lub 1182 już ponad 800 lat temu był synem zamożnego głupca Piotra Bernardone w takim też klimacie się wychowywał interesu jego ojciec był człowiekiem interesu, handlował tkaninami, jeździł też do państw, do Francji i stąd też to imię Franciszek bo został uszczony jako Jan, ale ze względu na upodobanie do tego właśnie kraju, to też języka, ojciec, który wraca już mały, małemu Franciszkowi, zmienia imię na, właśnie małemu Janowi, <grafię> Jasiowi, zmienia imię na Franciszek. I dlatego to imię nie jest jego imię chrzcielnym, tylko takim przydomkiem, tak naprawdę, to taka może ciekawostka. W czym wzrasta? Wzrasta w takim ideale bycia rycerzem. Jako zamożny kupiec, nawet jeśli był bogaty, czy jako syn bogatego kupca, no to wtedy społeczeństwo było podzielone na klasy różne społeczne. No i zostanie rycerzem, to albo trzeba było się urodzić, albo w jego przypadku trzeba było zasłynąć na wojnie. Rzeczywiście na taką wojnę ze sąsiednią perudzią się udał, już 20 lat, ale dostał się do niewoli. Potem się bardzo rozchorował, ojciec go wykupił, bo go trzymali w niewoli dlatego, że widzieli z niego jakieś pieniądze. Można było go wykupić. I co się dzieje pod wpływem tego właśnie wydarzenia? Pod wpływem także choroby. Myślę, że to jest też jakiś taki moment wspólny, może także i dla nas. No, że wiem, że w chorobie człowiek inaczej zaczyna myśleć. Inaczej zaczyna wartościować. No, znamy to słowo, no, szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak się trzeba docenić, dopóki ktoś cię nie straci. Trochę to inaczej było. Ale znamy to dobrze, tak? Wiemy o tym, że wszystko jest... Jakoś tak idzie może prościej, kiedy człowiek jest zdrowy. A w razie, jak już ma 20 lat, doświadczył jak kryzysu, ale właśnie pod wpływem choroby. Nie możemy oczywiście powiedzieć, że choroba jest darem od Boga, bo tak nie jest. To jest pewne zmaganie, pewna trudność, ale Bóg może w chorobie człowiekowi gdzieś coś rozjaśnić, może też go poprowadzić dalej, może mu pokazać inne przestrzenie, może mu pokazać także to, że jest życie wieczne że życie można inaczej układać, że tutaj zawsze nie będziemy na tym świecie. I co robi Franciszek, czy co się dzieje? To jest taki proces takiego dłuższego nawrócenia. On doświadcza, że to życie, które prowadzi, te ambicje, które ma, no niekoniecznie prowadzą go do tego, aby być szczęśliwym. I stopniowo to życie światowe, bo taki podział na życie światowe, a życie też Boże, on istnieje także do dzisiaj czyli życie w świecie które nie jest niekoniecznie nastawione na życie Boże i tutaj mamy kilka takich momentów, które go w tym nawróceniu umacniają albo go też go prowadzą dalej Jednym to jest spotkanie z osobą trendowatą do których on miał do osób trendowatych miał wstręt ogromny nie mógł tego w sobie przełamać. Ale to właśnie pod wpływem łaski Bożej, tak podają biografowie, zsiadł z konia, ukradł był w drodze i pocałował go na znak pokoju. Coś, co go przekraczało całkowicie, stało się pod wpływem łaski Bożej możliwe. To, co potem powie w testamencie, że to, co było dla niego gorzkie, stawało mu się słodkie, a to, co jest słodkie, staje mu się gorzkie. Czyli ten sposób życia nastawiony na to, aby tylko było, można powiedzieć, niedobrze, staje mu się już gorzkim, a życie Boże staje mu się coraz bardziej słodkie. To jest pewien wzrost w życiu duchowym, że także te rzeczy, które może jakoś są dla nas niemożliwe, albo były dla nas kompletnie obce, no zaczynają być tam bliskie. To jest też bliskość Boga. Bycie także z Nim. I jakie mamy następne wydarzenie, to jest właśnie to, które mamy trochę tutaj zobrazowane, i w, tych, w tym pytaniu, i odpowiedzi na górze. To jest spotkanie z Chrystusem w małym kościółku św. Damiana pod Asyżem. Tam trzy razy Chrystus, jako żywy, do niego mówi, e, mówiąc do, do, do Franciszka. Franciszku, idź Franciszku i napraw mój zru, zru, zrujnowany kościół. Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. W tym prostym wydarzeniu jest pewien też symbol, bardzo głęboki, bo Franciszek słyszy o zrujnowanym kościele. To oczywiście jest też wprost ta kapliczka zrujnowana, ale chodzi o kościół, który się znajdował w Właśnie w takiej sytuacji w XIII wieku, który był też zrujnowany. O jaką ruinę chodzi i tutaj, zapraszamy, i tutaj, tutaj papież Benedykt, który zna trochę historię Kościoła i jak to w średniowieczu też wyglądało, mówi o takiej powierzchownej wierze, powierzchowna wiara, która nie kształtuje i nie przemienia życia. To jest ruina człowieka. Człowiek może zewnętrzne formy pewne pełnić, nawet być jakoś zewnętrznie w życiu bożym, takim religijnym, ale ta wiara nie ma przełożenia na życie. Nie, nie, nie odnosi się ani do Boga, ani do drugiego człowieka, ani do samego siebie. Innym takim ruiną, którą podkreśla, to jest mało gorliwe duchowieństwo stygnąca miłość że też w, tutaj nie będziemy może w szczegóły wchodzić ale bo ja jestem jako kapłan to nie będziemy jakoś analizować teraz, no ale można też zewnętrznie kult Boży sprawować, można odprawiać msze można jakieś też sakramenty ale bez wewnętrznej miłości no to Pan Bóg oczywiście będzie działał, ale potrzeba zawsze tej właśnie miłości do Chrystusa osobistych kapłanów. Dlatego Franciszkowi też będzie bardzo zależeć na odnowie duchowieństwa. Będzie nawet napominał kapłanów. Do, do czego? Aby kochali Chrystusa po prostu. Do czego jeszcze, co jeszcze jako jest ruiną w tym czasie, to jest rozpad jedności w Kościele. Wiele ruchów heretyckich się pojawia, które oferują też pewną odnowę, ale pomijając sam Kościół. Dlatego tutaj dojdziemy do takiej, takiej cechy Franciszka, który widzi głębiej, bo widzi Chryst Kościół jako Kościół Chrystusowy. To nie jest i Kościół, i Chrystus, tylko Kościół Chrystusowy. I to też możemy nawet zobaczyć w tym Słowie Chrystusa. Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół nie ma innego kościoła poza tym, który mamy. Więc też jakieś takie, powiem szczerze, bajki o tym, że teraz kościół będzie jakiś nowy, oczyszczony, to przez wieki zweryfikowało to bardzo mocno, że takiego kościoła nie ma. Kościół nie zawsze w stanie od nowy bez względu na to, jaki jest to kościół, czy jakim jest nawet stanie, to jest kościół Chrystusa, który On umiłował i za którego wydał samego siebie. I dla Franciszka, no, jest to kościół ten jaki jest, nie jest to właśnie budowanie, idź i wybuduj mój kościół, tylko idź i odbuduj mój kościół. Czy to jest warto też zobaczyć jakiś czasami może mówię o kościele, że tu nie chodzi o to, żeby musimy od nowa budować coś, tylko odbudować Właśnie w taki sposób, jaki też podać będzie nam podawał Święty Franciszek. Co mamy, jakby tak równolegle? Mamy papieża Innocentego III, który też miał sen. Może też Franciszek miał sny, miał widzenie. Jak, co widzi papież Innocenty? Zobaczył we śnie bazylikę świętego Jana na Lateranie, która jest określona jako matka wszystkich kościołów, to, czy, czy, więc tu też widzimy symbol, to, że to chodzi o cały kościół, który chyli się do upadku, ku upadkowi. Ale pojawia się jakiś mały, niepozorny zakonnik, który podtrzymuje tę bazylikę, tę matkę wszystkich kościołów. I co potem będzie ważne, że Właśnie papież rozpozna w tym swoim śnie Franciszka, który przyjdzie do niego razem z kilkoma towarzyszami, że będą prosić o to, aby mogli żyć według Ewangelii. Co tutaj możemy podkreślić, że Franciszek no, nie odnawia Kościoła bez papieża, bądź wbrew papieżowi, ale w jedności z nim. I to jest reforma, która będzie się sprawdzać też przez wieki w różnych miejscach i czasach. Jakie jeszcze mamy szczególne takie wydarzenie, które też może dać nam jakieś światło na nasze życie, to jest jego, taka scena bardzo, można być dramatyczna i taka, może ktoś z nas widział, to może też w jakimś filmie o Franciszku, kiedy Franciszek do naga się rozbiera, przed swoim ojcem, przed biskupem Asyżu i przed ludźmi na rynku, miasta i mówi właśnie słowa, że chce swobodnie mówić ojcze nasz, któryś jest w niebie. Jest to moment, kiedy Franciszek zaczyna żyć jako pustelnik oddany pod opiekę biskupa, czyli przyjmuje też odzienie pustelnika proste, z szarego sukna niebarwionego. Stąd też bracia potem będą habity nosić koloru właśnie ziemi. I oddaje się w ręce Boga poprzez ręce Kościoła. Tutaj będzie zawsze bezpieczny i dlatego też uda się do Rzymu, bo pojawiają się inni towarzysze. Ale jak jest przełom następny, bo jest pustelnikiem pracuje w różnych miejscach, chociażby jako pomoc kuchenna u benedyktynów, yy, usłyszał Słowo Boże, Ewangelię. Ewangelię według tego Mateusza, gdzie jest mowa do apostołów, który wysyła ich na misję. Idźcie, nie bierzcie nic ze sobą na drogę, yy, idźcie i głoście, że bliskie jest Królestwo Boże. I Franciszek chciał mieć potwierdzenie od papieża, że może też tak robić widział na siebie to jako misję. Przechodzi jakby tego czasu bycia pustelnikiem do tego, aby innym przybliżać Królestwo Boże, mówiąc właśnie, że Bóg jest blisko Ciebie, że Twoja wiara może być właśnie rozpalona ogniem dłożego ducha, że to panowanie Boga, ono może być w Tobie. Nie musisz czekać, aż się wszystko <grym> dookoła zmieni, bo to Królestwo Boże nie jest tu na zewnątrz, tylko jest wewnątrz. Królestwo Boże w was jest. I to odkrył Franciszek jako swoje słowo życia. Że panowanie Boga, ono będzie panowaniem też przez ubóstwo. Dlatego zostawiając ten świat takim, jakim ono jest, my przyjmujemy inny świat. Świat Boży. Dlatego też tutaj byśmy widzieli ubóstwo Franciszka, że ono nie jest jakąś negacją tego świata, że dobra, są właśnie złe, świat materii jest. Nie. Że jest inny świat, jest Królestwo Boga i ono zaczyna być w mojej duszy. Jednocześnie ten charyzma, który ma, ono daje na służbę właśnie Kościołowi. Pamiętając o tym, że to jest mój Kościół, a Kościół jest ciałem Chrystusa. Więc w tej jedności on pozostanie Później mogą być różne błędne interpretacje św. Franciszka. Tutaj akurat w tej kategorii też są wspomniane. My to trochę pominiemy. Chodzi głównie o to właśnie, że Franciszek był takim marzycielem, chciał odnowić Kościół, ale mu nie pozwolono. To zostawiamy. To są takie rozważania, które bardziej oddają tych, którzy rozważają, niż rzeczywistość. Więc pominiemy to troszeczkę. Tu jeszcze nie ma zakonu. Franciszek jeszcze coś takiego jak zakon nie istnieje. To jest grupa tylko braci, którzy chcą słuchać Ewangelii, którzy chcą chodzić i mówić innym, dzielić się tym, że Jezus żyje, że On z martwych wstał i jest między nami. i Możemy Go prawdziwie spotkać, że nasze życie każdego z nas jest cenne w Jego oczach, ale Franciszek jest też pewien, jest pewnym realistą, że potrzeba też pewnego ułożenia potrzeba też pewnej reguły takiej stałej coś co nazywa się słowo zakon oznacza ordo oznacza porządek, ład dlatego powstaje, powstaje ostatecznie zakon braci mniejszych prawo braci mniejszych tak to można określić to się też z pewnym bólem rodzi i jak dlaczego? dlatego, że no trudno jest tak życie Boże ewangeliczne ułożyć w reguły. Nie da się. Będzie zawsze jakieś pewne napięcie. Wtedy, że rozumiał to też napięcie, dlatego tak się bardzo troszczył, żeby ta reguła była dobrze napisana, żeby nie pominąć tego, co jest najważniejsze. Żeby nie dać, można powiedzieć, tego charyzmatu, żeby on nie skostniał, żeby znowu wejść w jakieś tylko przepisy. A jednocześnie widział konieczność tego. Żeby ocalić charyzmat potrzeba prawa. Tak to po prostu działa. Zawsze działało tak w Kościele. I to jest spotkanie zawsze charyzmatu i hierarchii. Tego napięcia, które jest twórcze bardzo. Dla jednej, i drugiej strony. Gdzie to, co może być nieraz troszeczkę skostniałe, będzie ożywione. A to, co jest właśnie ożywione, żeby nie zamarło. Żeby charyzmat nie zgasł. Więc to było, jest i będzie w Kościele w różnych miejscach. Franciszek tego też doświadczał. Ale tutaj jeszcze jedną warto rzecz podkreślić i to jest w nauczaniu Franciszka, chociaż dużo go nie ma, centralna rola Eucharystii, Mszy Świętej. Bo jeśli mówimy o Ciele Chrystusa, to mówimy no, w dwóch takich, można powiedzieć, przestrzeniach najęte no z ciało Chrystusa, jakim jest Kościół, ale ciało Chrystusa, jakie jest wprost Jego ciało i krew, które jest obecne poprzez posługę kapłana, poprzez Jego sprawowanie mszy świętej. Więc spójrzmy, i tu jest ciało Chrystusa, i tu jest ciało Chrystusa. Więc sprawując Eucharystię, Kościół jako ciało Chrystusa zaczyna żyć, zaczyna się umacniać. Zaczyna rosnąć. Tam, gdzie jest sprawowana Eucharystia, tam, gdzie jest Chrystus ukochany, tam, gdzie On jest między nami, On zaczyna być mocny, można być w nas. On jest zawsze Bogiem mocnym, ale to my dajemy Mu przestrzeń i prawdziwie, czy umacniamy się w tym byciu ciałem Chrystusa. I wręcz, że te prawdy wiary, takie może być typowo katolickie, braciom przypominał, że nawet bardzo ostro też to już jest, w, w innej regule, czy jakby można powiedzieć w liście do wiernych, że właśnie szczęśliwi ci, którzy przyjmują ciało i krew Pana, którzy się spowiadają, a jednocześnie biada tym, którzy tego nie robią. Więc ten rys, czy, rys, czy ta podstawa, jaką jest Eucharystią Franciszka, jest bardzo mocna. O rozpoznaniu go właśnie w najświętszym sakramencie mamy takie napomnienie, napomnienie pierwsze w którym Franciszek mówi, że tak jak apostołowie potrzebowali rozpoznać w Jezusie z Nazaretu. Potrzebowali pozna, poznać, że to jest prawdziwy Bóg. Dlatego To wyznanie Piotra, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To rozpoznanie jest także dla człowieka wierzącego, każdego z nas, kiedy go rozpoznajemy, go w chlebie i winie. Panie porównuje apostołów do nas, że człowiek może też go nie rozpoznać. Może widzieć tylko chleb i wino. Tak jak wielu widziało tylko Jezusa, ale nie rozpoznało go jako Boga i Pana. A więc tutaj jest też miejsce zawsze na ożywienie naszej wiary. Takie też nie do końca przyzwyczajenie się do Eucharystii. Że tutaj jest żywe ciało Chrystusa, który staje się też ciałem, czy my jesteśmy ciałem w nim. Bracia otrzymają to potwierdzenie najpierw ustne od papieża Innocentego III. I co się dzieje? Osiedlają się w takim malutkim kościółku, bo sama nazwa co o tym mówi, to porcją Matki Bożej Anielskiej. Królowej Anielskiej co róbmy? Śpiewajmy i bracia tak śpiewali też tam królowi anielskiej to jest takie miejsce, które Franciszek powiedział żeby nigdy nikomu go nie oddać To było, można powiedzieć, że Franciszek tutaj nie był ubogi e, tutaj bracia mają być jest, mają zawsze tutaj pozostawać bo to, je, to jest kolebka zakonu e, dlaczego? bo też w jedności z Najświętszą Marią Panną, którą Franciszek ostatecznie też Takim tytułem obdarzy Dziewicą uczyniona Kościołem. Że ona jest tą, która no i też jakoś rodzi braci. Tak możemy powiedzieć. Tak jak Chrystus przychodzi na świat przez Najświętszą Marię Pannę, tak bracia przychodzą także przez Najświętszą Marię Pannę. Tak możemy myśl Franciszka tak skrócić, w takiej prostocie że to danie się Matce Najświętszej u Franciszka było bardzo piękne i takie mocne. Potem bracia też przez wieki będą taką coś, co nazywałem, pobożność maryjną też jakoś rozwijać. Także z tej inspiracji, ale też z tego miejsca, gdzie Franciszek był i chciał do braci. Zakon się rozwija. Franciszek ostatecznie zostawi zakon nie odejdzie z tego. W tym sensie zostawi, że zostawi, już nie będzie przyłożonym zakonu. Będzie nim inny brat, brat Piotr z Katani. Podobnie zakon już jest oddany pod opiekę stolicy apostolskiej. Ma wyznaczonego kardynała od tego. Więc to się można w jakiś sposób porządkowało w taki sposób, jak Pan Bóg może, nie może, tylko jak chciał. Co Franciszek robi? Franciszek ma jeszcze jedną taką ważną inspirację, bo udaje się do Ziemi Świętej, a dokładnie do Egiptu. Chciał głosić wiarę muzułmanom. Tylko styl jego głoszenia był trochę inny, nawet bardziej inny niż trochę, od wówczas tego nawet braku dialogu między muzułmanami a krzyżowcami. To był czas wypraw krzyżowych, co się co się stało. On po prostu rozmawiał z jednym z muzułmańskich sułtanów Al-Malekiem, Al-Kamilem. Tak się nazywał. Mamy do tego świadectwa. Nawet mamy taką relikwię. Jakbyśmy byli w księć Bazylice Asyżu jest taki róg. To taki był glejt, że Franciszek mógł się poruszać spokojnie po tych wszystkich terenach. Coś, co było niebywałe, że chrześcijanin w czasie wojny między chrześcijanami a muzułmanami, on pokazuje trochę inną drogę. Wyprzedza wiele epok, że można zacząć od tego, że trzeba porozmawiać. Nawet jeśli jesteśmy zupełnie różni. To już jest y, takie ziarno, tu papież Benedykt, które wydało naprawdę obfity plon w historii. To realny. Bo od tego czasu franciszkanie oni strzegą tych miejsc świętych. I zawsze byli tam mile widziani ze względu Franciszka. Daje daj, daj po prostu miejsce pokoju dla wszystkich religii. Więc ziarno, które przez wieki wydaje plony do dzisiaj. A wiemy, jak to jest miejsce trudne i niebezpieczne. Czym zamkniemy? No, śmiercią się tego Franciszka, ale także tym, co jest takie charakterystyczne i w Kościele nowe, to jest dwa lata przed jego śmiercią Franciszek otrzymuje stygmaty w 1224 na jego rękach, boku nog nogach pojawiają się ślady krwi Chryst ślady krwi, stygmaty tak jak u Chrystusa tutaj będziemy patrzeć głębiej, bo chodzi o jego jedność z Chrystusem też przygotowanie do przejścia nasze życie, też ma pewne etapy, jest też pewnym, śmiało możemy to nazwać, pewnym dojrzewaniem do oddania, do oddania siebie Bogu ostatecznego. Tak jak Chrystus oddaje się Ojcu, tak Franciszek przejdzie też wieczorem 3 października 1226 roku. Kończąc Tytuł taki typowy dla świętego Franciszka teologię przez świętych to jest drugi Chrystus, a właściwie ukazujący Chrystusa, alter Chrystus. Patrzymy na, Chrystu na Franciszka, aby patrzeć tak jak on, widzieć Chrystusa w Ewangelii, żarliwie Go kochać, naśladować Jego cnoty. A tą drogą jest szczególną to błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Franciszek jako ten, który w swoim duchu nie zostawił nic, zostawił miejsce dla Boga, miejsce dla Królestwa Bożego. Jest także tym, który chce pomagać właśnie tym wszystkim, którzy chcą mi się jego śladami, aby właśnie to wewnętrzne, ale też zewnętrzne ubóstwo, bo ten człowiek widzi, no no po co mi to wszystko? Albo może troszeczkę mniej potrzebuję. Jako ten, który odczytuje także Pismo Święte, Biblię dla nas, odczytuje je własnym życiem, jako ten, który wzrasta w takiej ufności do Boga, także potem do całych stworzeń, stworzenie, które właśnie ukazuje mądrość, piękno stworzenia, mądrość, ale także życzliwość Boga wobec człowieka. Więc tutaj jest wiele rzeczy. Oczywiście wychodzi o świętego Franciszka, który możemy jakoś ukazać, ale chciałbym właśnie w takim dużym skrócie pokazać Franciszka takiej całości jako tego człowieka, który miał swoje pragnienia, które niekoniecznie wiedział, jak je realizować, do tego, który ogłocił, można powiedzieć, samego siebie, swoich własnych idei, myśli, aby przyjąć Królestwo Boże w sobie, ale po to, żeby też się nim dzielić przez wieki. Amen.